Cześć, nazywam się Marta Wójcik, znana jako Wenus w kufrze i zapraszam Was na trzynasty odcinek Odlotu na Wenus i drugą część z cyklu Męskim uchem. Gościem dzisiejszej audycji będzie wiechu-lewandowski zespołu Biel. Muzyki Bieli nie da się wrzucić do jednej szufladki, ale z pewnością budzi wiele emocji. Przynajmniej było tak ze mną. Wokalista odpowiedział na kilka moich pytań i będzie opowiadał o swoich muzycznych inspiracjach, Miłoskach z dzieciństwa, polskich wokalistkach i najlepszych tekściarkach. Zanim jednak przejdziemy do meritum, zapraszam Was do odsłuchania najnowszego numeru bieli: An Soul. Dobry wieczór, wszystkie słuchacze Radia Pirat, wita zespół Biel. Co prawda w określonym składzie, ale mam nadzieję, że będę głosem zespołu, głosem narodu. Biel to Dariusz Włoszczyk, który walczy na gitarze basowej oraz Wiesiek Lewandowski, który próbuje śpiewać i póki co grać na wszystkich pozostałych instrumentach. Słabą pamięć mam, więc trudno mi dokładnie powiedzieć, kiedy nastąpił początek projektu Biel, myślę jednak, że można to datować gdzieś na końcówkę 2019 roku, więc naprawdę ta pamięć jest słaba, jak widać. W każdym bądź razie to wtedy postanowiliśmy. Coś spróbować razem zrobić po latach, spotykając się i mieć po prostu z tego frajdę i dobrą zabawę, a przy okazji może kogoś tym zainteresować i sprawić radość. Jaką właściwie gramy muzykę i tak zastanawiam się, którą szufladę otworzyć, czy, czy to rock, czy to pop, czy to pop-rock, czy to elektro, czy to nie wiem co jeszcze. Nie wiem, którą szufladę otworzyć. Nie mi ją otwierać. Zawsze to pozostawiam słuchaczom. Nie lubię segregowania, nie, nie lubię przypisywania, wieszania etykietek. To jest akurat najmniej ważne w całej muzyce. Definicją, która chyba najbardziej... Dokładnie charakteryzuje to, co staramy się robić, jest zdanie, że Biel to historie prawdziwe, ubrane w dźwięki i słowa. Dla mnie zawsze najważniejszą, najbardziej inspirującą i najciekawszą osobą w całej muzyce około-rokowej czy zwał jak zwał, była i jest Elizabeth Fraser, czyli wokalistka zespołu Cocto Twins. Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałem e, Amelię Iwo z płyty Treasure, Myślałem, o ja Cię pierdykam, co to jest? Co to jest? Z jakiej to bajki? Co za wokal, co za słowa, co za wokalizy? Jeszcze wtedy nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że e, pani Elżbieta wymyśliła swój język, nie śpiewała konkretnych, ustalonych, porządkowych zdań, po prostu wymyślała sobie jakieś słowa i świetnie je ubiera w dźwięki. Niesamowita sprawa. I zawsze się zastanawiałem w jaki sposób ona to potrafi zapamiętać, żeby za każdym razem odtworzyć to tak samo. Przecież to wymyślone słowa. No cóż, zawsze jej się to udawało. Nie wiem jakim cudem ona to robiła, ale ogólnie szacun. Nawet za to, nie mówiąc już o, o tym, co ona, co ona śpiewała, jak ona śpiewała, bo, bo to, to po prostu odrębna historia. To tak jakby weszło się nie wiem, w narni przez szafę do innego świata. Nie ujmuję tutaj w ogóle oczywiście pozostającą kapeli, bo, bo to, co robił Robin Gutierrez na swojej gitarze, te pejzaże muzyczne, te wszystkie delaye, które on tam potrafił włączyć, i tym e, świetnie koloryzować, te, upiększać te, te wszystkie numery Cocteau Twins. Tak samo Will Hedgie na basie. No, no po prostu, nie no, zgrana paka była, ale nie uszkujmy się. Cocteau Twins, e, wszyscy kojarzą Cocteau Twins właśnie z Elizabeth Fraser. Z tym jej bardzo niespotykanym wokalem, frazowaniem. Bo ja pamiętam, że gdy ich usłyszałem pierwszy raz na koncercie, to byłem w szoku, że to się niczym nie różni od tego, co jest na płytach. Mówię tutaj o śpiewaniu Elisabeth. Po prostu dziewczyna nie oszukiwała. Zrozumiałem, że ona w studiu nie oszukuje, że ona śpiewa tak, jak potrafi i wychodzi później na scenę i nie, tam nie słychać fałszu. Tam nie słuchać innej wokalistki na koncercie, a innej wokalistki z płyty. Po prostu... To było coś niesamowitego, niesamowite przeżycie. Drugim takim przeżyciem było, jak zobaczyłem, że tam jest koleś gra na perkusji w tej kapeli w ogóle. No, dla mnie to, to wtedy jeszcze interesowałem się bardziej perkusją niż gitarami. I, i ja byłem w szoku, że oni mają żywego garmena. No mówił, wow, zawsze, zawsze to wszystko z automatu leciało, a tu, a tu jak odpalił koleś odpalił koleś e, rytm na tej swoich perkusji, no byłem w szoku. No całkiem, całkiem to nabrało jeszcze większej mocy. Świetny koncert w ogóle, niesamowity. Jeden z najlepszych koncertów, jakie, jakie w ogóle, na jakim w ogóle w życiu byłem, to właśnie był koncert e, Cocteau Twins w spotku. Nie inspiruje mnie ona, wiadomo, pod, pod względem tekstowym, bo, no bo co mnie tutaj może inspirować, skoro wymyślała sobie jakieś wyrazy. Dopiero e, chyba, z tego co dobrze pamiętam, od płyty Heaven or Las Vegas e, tworzyła teksty, zrozumiałe dla wszystkich, czyli tam takie tradycyjne jakieś teksty pisała. E, nie inspirowała mnie i nie inspiruje jako tekściarka. Kiepskie słowo, no, ale tak, tak, tak powiedziałem. Za co ją szanuję? Szanuję ją za to, że potrafi przenieść widzę w inny świat. To jest niesamowite, że człowiek styrany przychodzi do domu, odpala sobie garland, albo właśnie trezę, i nagle w jednej chwili jesteś całkiem gdzie indziej. Całkiem jakimś naprawdę bajkowym świecie. Wiadomo, że to tylko nad czas tej płyty i, i, i ale dobrze, że chociaż na tyle, nie? Pisanie tekstów Pisanie tekstów jest czymś niesamowitym. Niesamowita przestrzeń, niesamowite pole do wypowiedzenia siebie, swojego serca, opowiedzenia o swoim życiu, o swoich myślach. I kiedy myślę o wykonawczyniach, które Swoimi tekstami wbiły mnie w ziemię, to przychodzi mi na myśl jedna pani. Jest nią Tori Amos. Tori Amos ogólnie pisze wspaniałe teksty, ale to, co zrobiła w piosence Me and the Gun. To jest coś więcej niż tekst. Na pewno znana historia i nie powiem niczego odkrywczego o tej historii, o tym, o czym jest ten tekst, no bo jest są to opisane autentyczne, osobiste przeżycia. Tori w 1991 roku wydarzyła się ta sytuacja, kiedy kiedy po prostu podwiozł, zdecydowała podwieźć, zabrać do swojego samochodu nieznajomego, mężczyznę, żeby go podwieźć z koncertu. On ją uprowadził do domu swojego jakiegoś znajomego. Tam ją maltretował, uwięził, gwałcił. I, I o tym jest ta, ta piosenka. Ona przez trzy lata po tym wydarzeniu zamknęła się na cały świat, zamknęła się w swoim pokoju, w swoim domu. Dla mnie w ogóle sytuacja niewyobrażalna. Nie mogę sobie nawet próbować wejść w jej buty, no, nie ma takiej opcji. Mogę się jedynie domyślać, starać się domyślać, co ona przeżywała, co ona czuła. Ale po tych trzech latach postanowiła napisać o tym tekst i nie po to, żeby go schować do szuflady, traktując to jako jakieś samo samoleczenie samej siebie. Ona to upubliczniła. Grała to na każdym koncercie. Grała ten numer. Przed całym światem opowiadała o tym, co jej się wydarzyło. Po co? Po to, żeby przestrzec, żeby, żeby coś osiągnąć, żeby żeby może komuś pomóc, komuś, kto tak samo jak ona został zgwałcony, żeby pokazać światu, że, że, jest, że ona rozumie ten problem i chce, chce pomóc. W ogóle, no temat jest niesamowity, jeżeli chodzi o, ja mówię o artystach, o artystach, nie o gwiazdeczkach, które chcą tylko, które chcą sławy i pieniędzy, które szybciej znikają niż, niż się pojawiają. Ja mówię o artystach prawdziwych, o takich, którzy, którzy stają nadzy przed publicznością w swoich tekstach, w swojej muzyce. Tori Amos. Taka właśnie jest i w tym kawałku jest najbardziej taka. W ogóle właśnie artysta, który decyduje się pisać o swoim życiu, wydarzeniach ze swojego życia, to naprawdę można powiedzieć szaleniec. W tych czasach nie jest popularne mówić o sobie prawdę. W tych czasach ludzie lubią się chować za fałszywymi uśmiechami, za pozorami, lubią się chować w internecie. Szczerość nie jest modna. A jeżeli ktoś decyduje się wyjść przed publiczność, patrzeć w oczy widzowi i śpiewać o swoim życiu nie zawsze, Wygodne tematy, to dla mnie taki ktoś jest naprawdę bohaterem. Czapki z głów. Toru Amos w kawałku. Me and a Gun Taka właśnie jest, za to ją szanuję, za to. Nie, znaczy, nie całą twórczość jej biorę w ciemno, to nie tak. Ale, ale jest wybitna. Jest wybitna i jest przede wszystkim szczera. I to mnie w niej ujmuje. To w niej lubię i to za to ją szanuję. Ona w ogóle mówi o sobie, że jest tropicielem weny. Też ciekawe, ciekawe w ogóle. No nie potrzebuje, sam twierdzi, że nie potrzebuje żadnego instrumentu, żeby wymyślić piosenkę. Twierdzi, że piosenki mogą powstawać wszędzie, często w ciągu dnia, w środku miasta, bądź na łonie przyrody. Kiedyś słyszałem wywiad z nią i mówiłem, że ubiera kapelusz. By nigdy nie, nie zwraca uwagi na nią i po prostu spaceruje, nagrywa na iPada po drodze pomysły, które przychodzą jej do głowy, nuci sobie albo, albo po prostu mówi tekst, który wymyśla. Ludzie nie zwracają uwagi, bo. Yy, a jeżeli nawet ktoś zwróci uwagę, to pomyśli, ja no, rozmawiam z kim przez telefon. A ona to wykorzystuje, żeby zapisywać swoje pomysły. Yy, ona twierdzi, że. Lata wtedy poniżej ekranu radarów. Świetnie. Bardzo ona plastycznie. Potrafi niesamowicie plastycznie opowiadać o tym, co robi, o swojej muzyce. Czasami się jej słucha i myślę, o ale ma swoją bajkę, nie do końca czasami ją rozumiem. w ogóle, gdzie ona teraz, jakie klimaty ona zwiedza, ale w tym wszystkim ona jest szczera i, i widać, że jest autentyczna i to mnie, to mnie w niej to mnie powala po prostu. Nie trzeba być wirtuozem, nie trzeba y, być nie wiadomo kim, jakimś technicznym mistrzem i znać wszystkie nuty świata, ale na pewno trzeba być szczerym i autentycznym w tym, co się robi. 5 friday morning, thursday night, far from sleep. I'm still up and driving, Can't go home, obviously So I'll just change direction Cause they'll soon know where I live And I wanna live Got a full tank and some chips With me And a gun and a man on my back And I sang holy, holy As he buttoned down his pants You can laugh, it's kind of funny The things you think in times like these Like I haven't seen Barbados So I must get out of this Yes, I wore a slinky red thing Does that mean I should spread For you your friends Your father, Mr. Ed Was me and a gun And a man on my back But I haven't seen Barbados So I must get out of this And I know what this means Me and Jesus A few years back Used to hide And he said It's your choice, babe Just remember I don't think You'll be back In three days' time So you choose well Tell me what's right Is it my right To be on my stomach or fret's Of Fred It's me And I gone And a man on my back But I haven't seen Barbados So I must get out of this and Do you know Carolina Where the biscuits are soft and sweet These things go through your head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 jest cały multum płyt dla mnie ważnych, inspirujących, poruszających moje wnętrza i takich po prostu świetnych do słuchania. I trudno jest wybrać no, tą jedną jedyną i ją polecić. Hmm. No, wybrałem. wybrałem taką, która myślę, że będzie zaskakująca, bo autorką tej płyty nie jest ani James Joplin, ani Petty Smith, ani nawet Kate Bush. Chociaż wszystkie te autorki są ikonami muzyki i bardzo je szanuję i uwielbiam słuchać każdą z nich. To jednak dzisiaj chciałbym powiedzieć o płycie Lovers Rock której autorką jest Shade Adu, czyli tak naprawdę pani Helen Adu, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka muzyczna, urodzona w Nigerii. I to już dla mnie było ciekawostką związaną z tą płytą Lovers Rock, że ktoś kto urodził się w Afryce, żeł yy, potrafi nagrać album, na którym w ogóle nie słychać tej Afryki, w sensie tych etnicznych naleciałości. Nie ma nic złego w, w etniczności, w korzystaniu z tego w muzyce jak najbardziej. Nie jestem przeciwny, jestem za, ale ciekawostką jest, że na tej płycie tego nie słychać i, i dopiero gdy troszeczkę poszperałem w jej życiorysie, i przeczytałem, że tak naprawdę to szade wychowywała się w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Essex. A jak hrabstwo Essex, to wiadomo, sypialnia Londynu. Pół godziny pociągiem od, od Londynu, a skoro Londyn, to, to wiadomo, że ta muzyka europejska musiała mieć wpływ na, na Szadę. A wracając jeszcze do hrabstwa Essex, jeżeli mówimy o hrabstwie Essex, to trzeba powiedzieć o miejscowości Basildon, gdzie niedaleko mieszka właśnie Szadę. A jeżeli Basildon, to serce każdego fana Depesja Mode zaczyna mocniej bić, bo właśnie z tego miasta pochodzą... Wszyscy członkowie tej kapeli plus dodatkowo jeszcze Wins Clark Alison moje, czyli czyli co? Fabryka talentów muzycznych ale wracając do samej płyty La Villez została wydana w 2000 roku i jest na niej 11 utworów i tak naprawdę Moim zdaniem każdy z tych utworów mógłby być singlem i przebojem. Szada dostała nagrodę Grammy za ten album i nie dziwię się ani troszkę, bo, bo wart tego był. Włączamy play w odtwarzaczu i od razu pojawia się bujanko. Ta płyta buja od samego początku do samego końca. I piękne w niej jest to, że jest bardzo oszczędna w instrumenty. Owszem, wiadomo, pojawiają się tam, bo muszą być, ale całą muzykę robi tutaj wokal od Chaudet. śpiewa świetnym kontraltem. Jej wokalizy plus beat i gitara basowa to tak naprawdę jest cały kręgosłup tej płyty, i, i to trzyma tą płytę właśnie w takim klimacie, Bujanka. Tak jak powiedziałem wcześniej, no wiadomo, te single, które tam wyszły i zostały promowane głównie przez MTV, były świetnymi kawałkami, świetnymi numerami w warstwie muzycznej producenckiej, bo to naprawdę świetnie zostało zrobione, jak i tekstowo też. Pięknie o miłości śpiewa AD. Jednak ma jeden bardzo wielki minus ta płyta. I o tym też trzeba tutaj powiedzieć, bo ta płyta nie lubi dnia Jest to album zdecydowanie do słuchania nocą, wieczorem, gdy jest ciemno. I oczywiście to minus, plus, minus, zaleta, wada. Taki żart, taka ciekawostka, ale próbowałem parę razy jej posłuchać w ciągu dnia i traciła na sile. Traciła na uroku nawet gdy próbowałem rolety sobie zasłonić i, i było ciemno, to nie, nie to, nie to, nie to. Płyta zdecydowanie wieczorna i o takiej porze zapraszam do słuchania. There you go Nie wiem, no trudno mi wybrać jakikolwiek, jakikolwiek album wszechczasów, no bo no nie oszukujmy się, no jak, w jaki sposób wybrać album wszechczasów. No nie, nie, nie potrafię, bo ja jestem za ciasny na takie wybory. Yy, oczywiście są wybitne, takie, które bardziej mi się podobają, do których często wracam. Yy, I na pewno mam tutaj na myśli, jeżeli chodzi o wokalistki, to The Lion and the Cobra, czyli do jej album debiutancki. To tak, to super, świetna sprawa, super, mocny album, świetne drapieżne kawałki, wykrzyczany bunt, bunt wykrzyczany, a jednak wykrzyczany w tym, w tym buncie, w tym krzyku. Eee... Była jakaś może nie nostalgia, ale melodyjność, ym... nie wiem czy romantyzm to będzie dobry, dobry wyraz, dobre określenie, ale nie był to taki szorstki, punkowy bunt, tylko okraszony właśnie taką kobiecością. Świetny album, każdy numer tam na tym albumie jest, jest dla mnie cudowny. Czy może nosić miano albumów wszechczasów? Nie wiem. Pewnie nie, ale dla mnie jest świetnym, świetnym albumem, świetną płytą. I tak powiedziałem, często do niej wracam. Następnie zespół Portis Head i ich też debiutancka płyta Dummy. No są trochę ciekawe, nie? że te debiutanckie płyty to często są takie naprawdę petardy, strzały takie, że naprawdę zostają w uszach, huk tych strzałów zostaje w uszach na lata. No, ciekawa sytuacja. No w każdym razie to co tam Bev Gibbons zaśpiewała na tej płycie i to jak ona w ogóle potrafi dać swoją energię na koncertach, no to to już jest mistrzostwo świata. Naprawdę to jest muzyczna Rozkosz dla uszu. Włączasz sobie ddami i nóżka Ci od razu chodzi. Zaczyna się bujanko. Bujasz się. A tak naprawdę za chwilę okazuje się, że Ty się bujasz do czegoś, co tak naprawdę wcale nie jest wesołe. Wcale to nie jest jakiś funk. A jednak jest tam jakaś energetyka. Nie? Naprawdę. Jakiś muzyczny tauron. Tam jest. Świetna płyta. Też często do niej wracam. No i pozostała jeszcze pani, która nie bierze jeńców. A płyty, które nagrywa, to są jak nie wiem, erupcje wulkanu. Taka rokowa etna. Mam tutaj na myśli oczywiście panią Paul Jean Herway, Czyli PJ Herwey. Tak P.J. Harry. i tutaj nie powiem, że jest jedna płyta doskonała bo zarówno To Bring You My Love jak Is This Desire oraz Stories from the City, Stories from the Sea no dla mnie to są perełeczki, perełki <coughs> rokowe, ta zadziorność. No, po prostu, gdy pisze Harry zaczyna grać na gitarze, no to ciary przychodzą, jak widzę na koncercie, gdy stoi z tym swoim firebirdem Tobacco i gra proste rzeczy, ale gra z takim z takim luzem, z takim po prostu zadziorem, z taką mocą, zwykłe akordy, ale to jest coś niesamowitego. Tak, niesamowite są te płyty, i, i no co, nawet nie wiem, jaki, jaki numer by szczególnie wybrać, bo, bo tam nie ma słabych numerów. Na tych płytach nie ma słabych numerów, to jest, to jest coś niesamowitego. To świadczy o, o też o kunszcie, bo można nagrać płytę, i, na której są dwa, trzy kawałki, które powalają, a reszta to taki po prostu dodatek, żeby, żeby się uzbierało, żeby. Kontrakt z, wytwór z wytwórnią daną był wypełniony. A na tych płytach nie, na tych płytach nie ma słabych momentów. Nie ma. Po prostu jest od początku do końca petarda leci. Jest, jest ogromna moc w tym, jak ona śpiewa, w tym, jak ona cudownie krzyczy. Świetnie krzyczy, świetnie, melodyjnie potrafi to robić. Y ale też świetny ma teksty, naprawdę dobrze, dobrze się potrafi wypowiedzieć. Niebanalna artystka, niebanalna. Co planuje zespół bielny, no, a więc na pewno dalej będziemy się skupiać na tym, by nagrywać nowe kawałki pomysłów. Mamy ogrom, więc nic, tylko to rejestrować i, i puszczać w eter, gdzie nas można usłyszeć na Instagramie, można nas znaleźć jako Biel Band Official na. YouTube jako Biel Official. No i cóż, no, poszukujemy... Poszukujemy chętnych do składu, żeby móc grać, kiedy wszystko będzie normalnie, żeby móc grać koncerty. Więc zapraszam wszystkich chętnych, pokornych muzyków do współpracy. <śmiech> tak naprawdę kawałków mamy już na, na dwie płyty na pewno więc trzeba będzie to w końcu zlepić w całość i wydać te albumy, bo szkoda, żeby to tak się zmarnowało. W każdym razie serdecznie wszystkich zapraszamy do zapoznania się z tym, co robimy, jak gramy i w jaki sposób próbujemy pokazać to co jest w naszym wnętrzu, w naszych sercach, w naszych umysłach, cały czas mając nadzieję na to, że będziemy mogli dla Was zagrać wspaniałe koncerty. Pozdrawia zespół Biel. Jak zwykle dziękuję za Waszą obecność. Mam nadzieję, że i w ten piątek moja audycja umiliła Wam życie przy weekendowym drinku. Dziś w swojej audycji gościłam Wiesława Lewandowskiego, wokalistę zespołu Biel. Bardzo dziękuję za udział w moim cyklu Męskim Uchem i muzyczne polecajki, po których mam dreszcze. Zapraszam również za tydzień na kolejną porcję żeńskiej muzyki. I żegnam Was zatem z kawałkiem zespołu Biel. revenge die